Tutaj w Stanowie pszenica wygląda zupełnie przyzwoicie. Wiem od właściciela gospodarstwa, że to była bardzo mocno nawożona azotem. Proszę powiedzieć coś bliżej. Im akurat wegetacja zaczyna się później, im bardziej osłabione są plantacje, tym wymagamy zwiększonego nawożenia azotowego i w formach azotanowych, nie amonowych przy wczesnym ruszeniu wegetacji i małych stratach, wtedy możemy nawożenie oprzeć o formy amidowe, czyli mocznik, czy tam RSM, czy jakieś amonowe. Czyli tutaj w tym roku, z uwagi na duże szkody zimowe i stratę liści i właśnie przemrożenia węzła, nieraz krzewienia również, osłabienie systemu korzeniowego, w pierwszej dawce była użyta saletra amonowa, żeby po prostu było jak największe stężenie azotanów, żeby te rośliny jak... Jak najszybciej. najszybciej ruszyły, żeby jak najmniejsze straty były tutaj w obsadzie. Ale to kiedy ją daliście? Co, 1 marca? Znaczy tutaj była jeszcze wcześniej. Po prostu wielu rolników po prostu zwlekało z tym daniem. Po prostu to też trzeba dać jak w miarę szybko, żeby wykorzystać wodę wiosenną, opady wiosenne, bo w tym roku ta sytuacja pokazała właśnie, że dalsza susza w, w marcu czy w kwietniu, czy nawet do połowy maja, czy tutaj mieliśmy na północy, odbiła się później z obsadą jeśli ktoś się spóźni z azotem, ten azot po prostu nie został wmyty w głębsze warstwy gleby, te rośliny nie mogły z niego korzystać, bo góra była przesuszona i mieliśmy raz, że straty w momencie nawożenia i później ten azot nie był mobilny na tyle, żeby rośliny mogły z tego pobrać. No więc właśnie, bo tak jak mamy tutaj napisane, że to nawożenie rzeczywiście było takie, jakie było, saletra 270 kilo, tak? prosan 150 kilo i znów saletra 150 kilo, to może się okazać, że z każdych 100 kilo nawozu, tak, połowa sobie od razu leciała. Znaczy, w tych warunkach, akurat jakie mieliśmy w tym roku na polach wiosną, no musieliśmy się liczyć ze stratami, że po prostu to nawożenie większe musiało być, żeby utrzymać stężenie po prostu azotu, azotanu w glebie, żeby te rośliny mogły to pobrać, po prostu z wagi na słabe warunki pogodowe, chłodną glebę i braki okresowe wody. Czyli na ile oszacowaliście te straty? To jest myślę, że tam nawet do 20% można przyjąć takie straty, ale oczywiście też z racji płodozmianowych, bo w zeszłym roku też tam mamy azot jakby organiczny, który uruchamia się w okresie wiosennym, to też jakby uzupełnia nam i jakby bilansuje nam te straty, które powstają w wyniku strat azotu z nawozów stosowanych wiosną. A jeśli chodzi o nawożenie mikroelementami? W tym roku... Czy, czy, czy, czy pszenice, czy zboża ogółem, czy, czy rzepaki reagowały przy tej suszy. I przy tej suszy jesiennej, która w tym regionie północnym miała miejsce, no, były ogromne braki mikroelementów, a szczególnie manganu. Kiedy to po prostu ta gleba, często, szczególnie to w przypadku zbóż, nie była zagęszczona dobrze i no, ten mangan nie był nawet na stanowiskach kwaśnych, w takiej o niższym pH. Były, było widać bardzo mocne niedobory manganu, które później też jakby przełożyły się na niższą zimotrwałość i słabsze przejmowanie wielu plantacji i zbóż nie tylko pszenic. Odnoszę wrażenie, że w ciągu kolejnych dziesięcioleci coraz więcej przywozimy na pole rozmaitych substancji. No plony rosną, tylko czy to jest jedno z drugim aż tak proporcjonalne? Czy to nie jest troszkę tak, że coraz trudniej nam gospodarować, coraz większych nakładów, coraz większej chemii to wymaga? Jaka będzie tego przyszłość? A może to można jakoś prościej? Przecież tyle mówi się o mikroorganizmach. Na pewno mikroorganizmy są w stanie jakby w sensie w sytuacjach uruchomić, ale jeśli mamy, mówimy tutaj w okresach, okresach suszy, niedoboru wody, tak samo te mikroorganizmy w glebie potrzebują tej wody, więc ta ich działalność, uruchamianie powiedzmy wielu substancji z gleby do kompleksu sorpcyjnego jest zmniejszona i wtedy musimy się jakby posiłkować o nawożenie dolistne, szczególnie im mamy lżejsze stanowiska słabsze gleby, no niestety tam tych mikroelementów nie ma i tam są dłuższe okresy właśnie suszy i niedoborów, w tym okresach właśnie niedoborów wody. Czyli nie ma ucieczki przed tą eskalacją i przywożenia coraz większej ilości substancji chemicznych różnego rodzaju na pole? Wraz z oczekiwaniem coraz większych plonów, czyli po prostu kwestią wzrostu temperatur, opadów, czy nawet jak ostatnie lata też większe stężenie dwutlenku węgla, co przełożyło się powiedzmy w roku 2014 czy 2015 na wysokie plony, powoduje jakby nasze coraz większe oczekiwania i coraz większe możliwości tutaj osiągnięcia tych plonów. Więc od tego niestety nie uciekniemy, bo akurat okres wegetacyjny jest, nie wydłuży się w żaden sposób, a te większe plony muszą w tym okresie powstać, czyli wymagają po prostu bardziej intensywnego nawożenia.